Szymonie, musimy poważnie porozmawiać. Hmm. Wyzwali mnie dzisiaj w sprawie polonistki do szkoły. Podobno kazałeś jej iść do diabła. Hmm. Oblała się łukiem, skoczyła z okna, jeszcze nadziała się na ogrodzenie. Nie mogłeś hmm. od razu zmienić jej na mulcz. Człowieku, mieliśmy umowę. Zawsze chciałem mieć syna, ale to już jest przesada. Oddam cię do domu dziecka. Hmm... Nie patrz tak na mnie. Przestań. Co robisz? Przestań zostać! Zjazdźmy i znajdziesz na nekropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 30 maja 2020 roku. Słuchacie po, właśnie. Pół roku już. Tak, minęło pół roku. Słuchacie właśnie 292 nawizanego podcastu na blogu Nechopolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami syn Clarka Kenta, Rafał bedwulf Kłaniam się. Oraz syn Adama Skota, <śmiech> Szymon Szymon Szyśnicki. Witamy <śmiechniczny>. go <śmiech> Witam również. <śmiech> Za dwa dni, 1 czerwca, Dlatego uh -huh. postanowiliśmy porozmawiać dzisiaj o dwójce chłopców. To jest o Brandonie Breyerze z z syna ciemności z 2019 roku. Tak jest. Oraz o Lukasie z Małego Zła z 2017 roku. Uh -huh. No i może zacznijmy od Małego Zła. Horror komediowy, tak jak powiedziałem, rok 2017, produkcja Netflixa. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Eli Craig a więc twórca porąbanych Tucker and Dale vs Evil Ty ten film polecasz ogólnie, nie? Chyba Ci się podobał sens? Pamiętam dobrze go wspomniałam, tak Mnie też się podobał, Mando też go chwalił więc ogólnie łapka w górę od nawiedzanego podcastu Tutaj w tej konkretnej produkcji poznajemy Gary'ego Gary w tej roli właśnie Adam Scott poślubia kobietę swoich marzeń swoich snów, Samantha. Po czym odkrywa, że jej sześcioletni syn Lukas może być antychystem. No. I w sumie tyle wystarczy, myślę. W Samantę wciela się Wasp, a więc Evangeline Lily. A patrz, ja ją kojarzę zawsze jako Kate z zagubionych. No. Ja teraz wierzę tych nowszych trochę nawiązuję. Nowgarego Adam Scott, a Lukasem i tytułowym małym złem jest Owen Atlas. No i mamy właśnie teatr trójki aktorów, przynajmniej na początku, bo potem dochodzi jeszcze sidekick Garego, no i tam ekipa takich, no trochę powatych ojców, ale jak oceniasz na razie chemię w tej rodzince naszej całej? Ja oceniam chemię? Hmm. E jeżeli chodzi o relacje między żoną i mężem. Mhm. E, dzieckiem. Jak, jak, jak na zakochanych, to jest to dosyć dziwna relacja, bo tak jakby on cały czas zdaje się nie łapać tej lekkiej psychozy i paranoi, którą ona wokół siebie roztacza. Natomiast jeżeli chodzi o relację ojciec-dziecko, mhm. no to e, tam z kolei mamy e, akcję w drugą stronę. To znaczy... Ten dzieciak jest, jest, jest na tyle dziwaczny, że wszyscy w zasadzie chyba dookoła widzą, że z nim coś jest nie tak, nie? Tylko ten ojciec nie widzi. Mm, znaczy, no, jak idzie na tę terapię, no to. No tak, jak idzie na tę terapię, to się dopiero wtedy, dopiero się wtedy orientuje. <grych> Ale to jest takim... taki, taki typowa taka ja wiem klisza w stylu rodziny Adamsów, także jest matka z dziwacznym dzieckiem i no coś z tym dzieckiem jest nie tak to jest taki trochę omen, taki trochę e, nie wiem, dupek też w wielu przypadkach tak się po prostu zachowuje I no to, to, to, ciekawe, ciekawe ciekawy pomysł, natomiast czy, czy dobrze zrobione, to zaraz o tym chyba porozmawiamy mm bo ten film jest potwornie przerysowany tak to jest chyba komentarowy tak, tak. i my tutaj nie uświadczymy absolutnie normalnych relacji międzyrośliskich, bo każda jedna osoba jest jakąś tam karykaturą, przejaskrwieniem, slapstick taki do potęgi to jest, to. i w sumie chyba właśnie najbardziej widać, najlepiej widać to wszystko nie tyle na przykładzie Garego i Samanty, czy Garego i Lukasa, co Garego jego przyjaciół z, tego, z tej terapii grupowej. Nie? Bo to jest niby taka paczka znajomych, którzy mają podobne problemy i w pewnym momencie mają po prostu ratować dzień, czy świat. Mm. Ale właśnie są potwornie przerysowani. Tak naprawdę cały ten film to jedna wielka parodia. Nie Poszczególne sceny mogłyby się sprawdzić jako jakieś takie scenki kabaretowe mam wrażenie mm. nawet, bo mamy Przykładowo parodię rozmowy ze szkolnym psychologiem, mhm. co akurat było zabawne. Mamy parodię tej terapii grupowej dla straumatyzowanych ojców, parodię faceta, który odkrywa nagle sekret antychrysta, prowadzi research w tej sprawie. To też było fajne dla fana horroru. nie? To przerysowane Ta. ukazanie takiej postaci. Mamy parodię fanatyka. Z jakiegoś kultu mamy parodię Saitkika, parodię wybrańca, którego trzeba odnaleźć. To też było śmieszne, bo takie bardzo wbrew stereotypom, mm -hmm. jeżeli chodzi o poprowadzanie tego wątku, tak, bo znajdujemy mm -hmm. wybrańca, no mm -hmm. i spodziewamy się, że teraz z tym wybrańcem coś zadziałamy. A tutaj psikus, film nam daje pstryczek w nos. Mamy parodię samego kultu, uh -huh. parodię tej wspomnianej paczki bohaterów, którzy jakoś tam się mają zjednoczyć, by tak. ratować dzień. Tylko powiedz mi, czy te parodie cię bawiły? Czy ten film był zabawny? Nie. <laughs> Absolutnie nie, ale to jest ciekawe, co mówisz, e, bo większość tej obsady poza Kate's zakupionych e, to są tak naprawdę stand mm -hmm. e, znani głównie ze stand-upu i z niczego, z niczego innego. Ten aktor, który, który gra ojca, to jeszcze od czasu do czasu się pojawia w, jakich, w jakichś komediach jako taki aktor drukoplanowy, można powiedzieć. On zagrał też dosyć sporą rolę w takim serialu, który się nazywa Dobre Miejsce. To jest mm. też taki trochę przerysowana, przerysowana wizja e, piekła i nieba w tym serialu. Natomiast czy to, co oni robią jest śmieszne? No nie do końca. Są takie momenty, że to już po prostu absurd, który wylewa się z ekranu, zmusza do tego, żeby się roześmiać, No po co można zrobić innego? Można się zastunię, ewentualnie popłakać. Tak, tak, no, tak, no można się ewentualnie popłakać, ale no już le lepiej się zaśmiać. No. Mogłoby być to y trochę lepiej wszystko zrobione ze względu na to, że ten humor po prostu czasem się nie trzyma kupy. Mm no ja się momentami śmiałem w głos tak? mhm. może nie jakoś szczególnie często ale były momenty, które mnie rozbroiły totalnie e, momentami było ciut no. e, ten, ogólny, ten humor tak ogólnie e, jako i wszystko oceniam bardziej na plus niż na minus mhm. e, chodzi mi o to, że to nie są może żarty najwyższych lotów ale też e, to nie jest taki humor e, związany nie wiem, z fekaliami czy czymś, tak na przykład pamiętasz skautowy przewodnik po apokalipsie zombie, łowcy no. zombie to tam na przykład epatowali trochę tymi pośladkami, piersiami nie trochę było tych różnych wymiotów, pierdów i innych tak, bo nie, tam ten film nie bardziej bawił niż ten <ślad> <ślad> o czym to świadczy psychoterapia w pod podcast. ale właśnie tam to jakoś pasowało mimo wszystko. Tak? Tak. Chociaż trochę przeginali moim zdaniem, ale mimo wszystko tam to pasowało. Ale tutaj niby nie schodzimy do takiego poziomu, ale zarazem przez to, że tam mieliśmy dzieciaki, a tutaj mamy jednak dorosłych ludzi, mhm. to trochę bardziej się to gryzie, jak na przykład nie wiem, pojawia się dowcip o cukierkach w dziecięcej kupie czy coś takiego. To To tak właśnie bawi na zasadzie ja pierdzielę, nie? ale, oh. y, Znaczy bawi, no właśnie wywołuje taką reakcję, że można się trochę uśmiechnąć, Ta. ale y, w sumie to jest trochę takie stand-upowe, że tak trochę Zbliżamy się w kierunku bandy. Komedia na siłę trochę, no. Y, też mamy sporo wulgaryzmów w gruncie rzeczy w tym filmie. Y, w polskim tłumaczeniu tego nie ma, co ciekawe. Y, no i niech niektóre sytuacje są ciut przegięte. A jak oceniasz e, grozę. Że, dobra, nałoży się grozo, jest za wiele nie ma. Ale mamy e, no, jakieś tam nawiązania dla fanów horrorów. No. Czy to było dla ciebie atrakcyjne? Czy było najwięcej nawiązań jest chyba do Omena, prawda? Znaczy do Omena mamy, tak, mamy scenę wyjętą z egzorcysty, tak przy telewizorze. No, no. e, Boże z egzorcysty, z Poltergeista przy telewizorze. Geist, okay. Nawiązania do egzorcysty też się pojawiają, no. do lśnienia. Uh -huh. e, mamy, nie wiem, dziecko Rosemary, zresztą no, ten no. kult i tak dalej. E, dzieci kukurydzy w sumie no. mamy tę scenę też w kukurydzy. Większość tych nawiązań jest dosłowna i bezpośrednia. E, no i nie wiem, sprawiało ci frajdę obserwowanie tego? Niestety znowu muszę powiedzieć nie. No. <głosy> no, nie i koniec, no. po prostu. to, to... Brakowało, tego, brakowało tych smaczków. Ja doceniam to, że próbowali zrobić nawiązania do kultowych filmów grozy. E, natomiast no, kiepsko to wyszło. Ostatecznie. Znaczy tam bezpośrednio, tak strasznie. No. E, no, ja. Tutaj też mam mieszane uczucia. Jestem trochę bardziej na plus niż na minus, mhm. bo ta dosłowność troszkę mi przeszkadzała w sensie, że to nie było na zasadzie, a wypatrzyłem nawiązanie, tylko zostałem nim w twarz. Dokładnie, e tak. I no, jeżeli się widziało te filmy choć raz w życiu, no to trudno było tego wszystkiego nie rozpoznać, mhm. ale zarazem to miało jakiś tam urok, to że właśnie Lukas jest dajmienem z Omena. Tak? W sensie on ma taki strój jak on, ma taką samą minę, mamy tę scenę z huślawką. E, to ma jakiś tam swój urok dla mnie. E, dawało mi to trochę frajdy na zasadzie, patrz co zrobili, tak, o Jezu, jak to przenieśli, tak? tak właśnie przerysowując te wszystkie sekwencje. No ale właśnie mimo wszystko to jest trochę zbyt bezpośrednie. No, no dobra, oto no to trzy 3 na 10 mówisz. Hmm. Ja ci powiem, że właśnie nie wiem co powiedzieć nawet, bo Adam Scott, ty mówisz, że tego kojarzysz właśnie z komediowych rulek, a mm. ja go kojarzę z komediów, bo ja nie oglądam tych wszystkich komedii, mm. więc ja go kojarzę z kampusa. E... No ale to też był horror komediowy. Swoją drogą całkiem niezły. E... Nie wiem, w Strefie Mroku przecież o nim wspominaliśmy. Ten drugim tak. odcinku był. Ja go kojarzę z tych rulek. I ja go chyba wolę w tamtych rolach niż w takiej e, trochę sandlerowskiej komedii. Znaczy on nie, nie, Te sandlerowskie komedie to jemu się zdarzają tak z przypadku raczej, ale on głównie grywa w czarnych komediach właśnie jakieś takie A. postacie trochę jednak z horrorem związane. E, no w, na przykład w dobrym miejscu jest demonem. Świetnym. Mm. Świetnie mu to wychodzi. No ale właśnie... Y Staro wspomniałem o Sandlerze, nie? bo ja się mhm. tak trochę myślałem, że to będzie taki film z Sandlerem tylko, że z innym aktem. Zresztą nawet ma taką trochę aparycję, nie? że mógłby jakoś tam no, Sandlera myśleć zastąpić. O Sandler by się chyba obraził, ale... <laughs> Boże. W każdym razie, ostatecznie dostałem coś e, trochę innego. No, ja Ci powiem, że bawiłem się umiarkowanie dobrze, w sensie... E, Część tych żartów, właśnie tak jak mówię, jakoś tam do mnie trafiła. Trochę się pośmiałem, trochę dałem się zaskoczyć. Ta cała bezpośredniość czasem trochę przeszkadzała, ale mimo wszystko... No obserwowanie tych różnych nawiązań, nawet takich z nie wiem, to chyba inaczej nawet określić nie można, takich natrętnych właśnie. No. E, jakoś tam e, to mnie bawiło, nie wiem, ten, ta, ta cała kwestia na przykład tego, tych wrót do piekieł, czy, czy, czy coś to była <słysza> paranoja, e, ale ta przesada jakoś tam do mnie trafiała, to balansowanie też e, między takim humorem znośnym, a trochę niższym, e, przy czym powiem Ci, że gdyby nie to nagranie, to ja bym w ogóle nie pamiętał, czym jestem, bym wszystko zapomniał. Totalnie no. e, po prostu, no to jest taka bardzo lekka rozrywka y, może się sprawdzić tak na jakiś taki naprawdę nutny jak już nie ma nic innego do obejrzenia, y, ale też nie ma co oczekiwać, nie wiadomo czego. Ja bym tego normalnie nie obejrzał, na przykład gdyby nie y, maraton, na którym się spotkaliśmy i gdyby nie ten podcast, bo ja ale próbowałem to obejrzeć na Netflixie i po pięciu minutach tak wyłączyłem za pierwszym razem. To... <głos> Raczej bym do tego nigdy nie wrócił już. To o tym mi nie mówiłeś. No dobra, no to jak słyszeliście, jak słyszycie cały czas, no tak niekoniecznie polecamy. Chociaż ja mam trochę cieplejsze odczucia od Bydłów. Można zobaczyć, ale nie trzeba. Hmm, dokładnie, zgadzam się. A teraz przechodzimy do Bibi. Do Bright Do <głos> to... No przecież nie będzie no. BB. Film, który jest reklamowany nazwiskiem Jamesa Gana, bo Gan jest tutaj producentem. No. I właśnie widzimy wielkie napisy na zwiastunach Film producenta Strażników Galaktyki, etc. etc. Um, tutaj reżyserem jest David Jarowewski. David Jarowewski który wcześniej wyreżyserował The Hive z 2014 roku, ale nie widziałem tego filmu. Ja on też, on też... Nie, nie, wiem, nie, nie wiem. On współpracował też właśnie z Ganem, bo stworzył e, grę Belko VR. An Escape Room Experiment. E, jest dostępna na Steamie za darmo, tylko no, ja nie mam gogli, ty też nie masz, więc jej nie ogryliśmy. Belko? Tak, no właśnie przecież Gan no tworzył tak, Belko, nie? No tak. I, więc oni tam pracowali wcześniej już ze sobą. To trzeba załatwić gogle, bo to parę złotek kosztuje no dobra to lecimy. będziemy recenzowali VR teraz no a do scenariusz odpowiadają Brian Gunn i Mark Gunn niespodzianka ciekawie czy panowie są spokrewnieni z zawołu czy mają coś wspólnego z Jamesem Gunnem -y? no i film opowiada o małżeństwie są to Tori i Kyle małżonkowie, którzy bezskutecznie starają się o dziecko Aż tu pewnego dnia zdarza się cudno, bo jak to inaczej nazwać w okolicy, rozbija się jakiś dziwny obiekt, prawdopodobnie z kosmosa, jakiś, nie wiem, statek, spodek. Obiekt z niemowlęciem na pokładzie. Małżeństwo oczywiście traktuje to jako jakiś znak, jeżeli nie od nie wiem, niebios, to od jakiejś tam siły nadprzyrodzonej, losu, jak zwał, tak zwał. No. I postanawia przygarnąć chłopca i wychować go jak własnego syna. Nadają mu imię Brandon i chłopak rozwija się normalnie, przynajmniej do swoich dwunastych urodzin, kiedy to wydaje się, że może stanowić zagrożenie dla otoczenia. Dochodzi do pewnego ciągu zdarzeń, które sugeruje, no, że dzieje się z nim coś niedobrego. No. No i mamy tutaj multum nawiązań do komiksów czy seriali o Supermanie od superbohaterskiego imienia i nazwiska, uh -huh. które zaczynają się od tej samej litery, uh -huh. tak, Brandon Breyer, przez ubrania Brandona, czy to ten jego roboczy kostium, czy po prostu to, że widzimy go na ogół w różnych kombinacjach niebieskiego, no. czerwieni, czy tam żółci. No, sam, sam ten origin, tak. Tak, no Origin, o. nie wiem, Brightburn jako miejscowość w Kansas, tak. w której wychowywał się Brandon. Tak. No i właśnie, z jednej strony to wszystko widzimy, z drugiej strony ten film no, pewnie z przyczyn prawnych nie może się reklamować jako tam alternatywny origin Supermana, to nie jest związany w żaden sposób z DC. No i dobrze. I mamy tego Brandona Brejera, głównego bohatera, antagonistę zarazem chłopca, Powiedz mi, jak oceniasz go jako tą istotę, czy osobę, wokół której kręci się cała akcja? Czy on wzbudza w tobie jakieś emocje, intryguje, straszy, to Wszystkie te emocje, które wymieniłeś w wy mnie wzbudza. W ogóle sam aktor jest świetny. Postać też jest dobrze zrobiona. Ten moment, kiedy on osiąga taki wiek właśnie między 12 a 13 lat, to jest w rozwoju nastolatka, a jeszcze w dodatku adoptowanego, tak to nazwijmy, dosyć też kluczowy, kluczowy moment. On się musi mierzyć z różnymi emocjami, e, z różnymi uczuciami, no bo w szkole, e, gdzieś tam między rówieśnikami już się zaczyna rywalizacja, już się zaczynają pierwsze miłości, jakieś zauroczenia. Jest to wszystko dobrze zrobione, dobrze oddane ekstremalnie w niektórych momentach ale dobrze mnie się to podoba jeżeli chodzi o w ogóle o pomysł na taką historię, że życie Supermana goes wrong mm -hmm. to też mi się to podoba no i właśnie tak jak powiedziałem, promocja nie wspomina w żaden sposób o Supermanie tak. no ale kto widział zwiastun ten myślę, że mógł Oczekiwać, tak? Tego specyficznego no. filmu superbohaterskiego, w którym superbohater, no on cię nie staje arcyzmu tak? Tylko po prostu złem wcielonym, praktycznie takim do pewnego stopnia antychrystem, być może. I powiedzmy, mi właśnie, miałeś takie oczekiwania, nie wiem, spodziewałeś się, dostałeś to, czego się spodziewałeś? W pewnym sensie tak, w pewnym sensie nie. To znaczy ja myślałem, że ta historia się potoczy trochę inaczej już pod koniec. Eee, natomiast aż tak ciężkiego zakończenia się nie spodziewałem, bo on w zasadzie niszczy na pod sam koniec wszystko, co go wiąże w jakikolwiek sposób. Znaczy może nie eee, zdradzać no, tę Nie, no ogólnie mówię. Niszczy wszystko, co go wiąże z ziemią, tak? Tak jakby odrzuca ten ten świat, w którym się wychował, jako dom i No i później dzieją się straszne rzeczy w związku z tym. I pewnie będą się działy, bo tak naprawdę film się, się urywa w tym momencie. Hmm. No bo właśnie od samego początku my wiemy, że chłopak ma spory problem i potężną moc. Tak. Tak? To y, dowiadujemy się tego w miarę szybko. Y, a że w grę wchodzą nie tylko relacje z rodzicami, ale i tak. z koleżanką z klasy czy wujostwem no to mamy sporo różnych wątków i w każdym z nich ja się autentycznie obawiałem. Tak? Mm -hmm. Czułem strach, bałem się rozwoju wydarzeń. Spodziewałem się oczywiście eskalacji i dostawałem ją. I każdorazowo to było autentycznie nieprzyjemne, Jakoś tam zaskakujące nawet mm -hmm. ci powiem. Nie czułem zmurzenia czy powtarzalności, mimo tego, że jakiś tam schemat się powtarza. Tak? W sensie te działania są jakoś tam analogiczne, tak względem siebie, te poszczególne konfrontacje, ale właśnie te wszystkie wątki rodzinno-koleżeńskie mimo wszystko zostały pokazane w sposób zróżnicowany i też tak wizualnie, czysto od strony estetycznej artystycznej no, były strasznie angażujące i uh -huh. atrakcyjne uh -huh. zwyczajnie, jako coś, co widzieliśmy na ekranie. Nawet no właśnie rodzinne wątki, z o rodzinie mowa, no to rodziców wcielają się Elizabeth Banks i David Denman, a w ich syna Jackson A. Dunn. Tym razem nie Gunn. No, prawie jedna tak. liter. Jackson A. Dunn, który ma specyficzne spojrzenie, jak wejdzie się na jego profil na IMDb, no to on ma też zdjęcia, których się uśmiechał. Przysmam, że nie będzie takich, bo no, tych pierwszych, które tam się pojawiają, to on wygląda. Naprawdę, tak trochę niepokojąco. To I... nie jest ten sam dzieciak, co grał w Krankerze, nie? Czy to jest ten sam? Nie, to nie jest ten tak sam. sam. Nie mam pojęcia, że. On z... Ja nie kojarzyłem nic z Ale w ty... z, taki, ty, ty, ten z tymi tymi motylami, jaki to, był? jaki to był? Nie, nie, nie, to był inny. To był inny dzieciak, Tak, miał? tak, tak. Tamten na pewno był inny. E, tak, e, dobra. Skupmy się na samej mhm. instytucji rodziny. Jak oceniasz małżeństwo i jego reakcję na te wydarzenia? No bo mamy ludzi, którzy. Jakoś zaakceptowali coś nadprzyrodzonego na początku. Tak. tak, znaczy nadprzyrodzonego, w sensie no nie z tego świata może. No. E, no ale potem dzieją się te rzeczy, no i jakoś reagują emocjonalnie. No, no matka ślepo kocha swojego syna i jest w stanie zrobić dla niego wszystko. E, natomiast ojciec się zachowuje trochę bardziej... E jakby to powiedzieć świadomie przy czym też robi wiele głupot co doprowadza do tragicznego tragicznego finału e, w zasadzie no to jest tak, jak, jak to ująć to jest tak jakby normalną rodzinę która ma jakieś tam problemy z wychowaniem adoptowanego dziecka, rzucić właśnie w taki wir zdarzeń w którym to adoptowane dziecko może nie tyle im e, odpyskować czy rzucić, e, nie wiem, talerzem, rozbić talerz. No, to dziecko jest w stanie e, zniszczyć wszystko w zasięgu wzroku dookoła siebie. Nie, e, nie wiem, jakbym sobie poradził jako rodzic w tej sytuacji. Wydaje mi się, że oni no, po prostu robili co mogli. Matki za nie rozumiem, bo no cóż, nie ma nic nic silniejszego niż miłość matki do dziecka, nawet jeżeli to dziecko jest przybrane, adoptowane, a biorąc pod uwagę, że gdzieś tam jest powiedziane, że oni się bardzo długo starali o dziecko i, I nie nic nie wychodzi. Tego, tak, nie mogli tego mieć, to ona później za wszelką cenę starała się utrzymać tą iluzję. tą iluzję, tak. No właśnie, ojciec pęka i, tak jak powiedziałeś, jesteś w stanie to zrozumieć. Tak. To jest istotne, że to nie są takie relacje komiksowe, że tak trochę kupujemy to, bo scenariusz i tyle, tylko e, widzimy, z czego wszystko wynika. Każde jedno zachowanie, gest, słowo, bo matka właśnie wypiera pewne fakty, tak? tak. Zwłaszcza, że fakty, właśnie nie fakty, tylko e, sugestie, wskazówki, ignoruję. ale w sensie, bo... Ona też nie może wiedzieć do końca, co się dzieje. Nie? Oni tak trochę są w takiej bańce swojej. Po prostu matka e, raczej odbija to, co do niej dochodzi, te takie różne tak. sygnały niepokojące, a ojciec znowu przyjmuje je ze zwojoną siłą, jak gdyby w ten sposób. Ale to jest. E... No, naturalne tutaj, tak? Widać, że ojciec to jakoś tam analizuje, dedukuje, i narasta w nim bezsilność. To nie jest też tak, że on jest takim bohaterem negatywnym, tylko ta bezsilność się pojawia, a dopiero wyraz z nią jakaś tam złość. I mhm. czujemy to napięcie, ten mhm. konflikt, konflikt też etyczny w gruncie rzeczy, nie, no bo to jest to ich dziecko. No i tak uwierzyć w to, że ono może mieć coś wspólnego z tymi niepokojącymi wydarzeniami, czy nie. No, no. no bo właśnie rodzice traktują Brandona jako dziecko. I zresztą my też nie wiemy do końca. Co się dzieje, tak? Czy chłopiec w ogóle rozumie, co się dzieje? Czy działa świadomie? Czy on jest sterowany? Tak. Jeżeli tak, no to czy coś nim kieruje, Czy ktoś? W jaki sposób to wszystko działa? Mamy w filmie sugestię mocną tego, jak się potoczą wydarzenia. Chodzi o dialog o pszczołach. Tak. Nie o pszczołach, o osach bodajże. Tak. I to jest po prostu analogia, jak gdyby, fabuły tej produkcji. No ale my też tego nie wiemy na etapie pierwszego seansu, więc nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przewidzieć. I to trzyma w napięciu i kolejna rzecz, która mi się super podobała, to to, że nie tylko przy rodzicach rozpisano to wszystko tak szczegółowo, żeby to było, żebyśmy byli w stanie w to uwierzyć, ale też przy innych bohaterach, bo mhm. wydaje mi się, że autentycznie wszyscy, którzy doznają, powiedzmy, gniewu Brandona, reagują adekwatnie do sytuacji. W sensie każdy, kto jest za przeproszeniem w D w, pewnej, w pewnym momencie, działa na tyle rozsądnie, na ile pozwala mu sytuacja. I to nawet nie chodzi mi o strategię działania, ale o słowa czy gesty. Tak? To, że ludzie jak gdyby starają się ratować swoje życie, że jak czegoś nie rozumieją, to czasem tak nie wiedzą, jak się zachować, ale, ale jakoś tam tak, no, starają ale próbują się ratować. Widać walkę o przetrwanie. Yy, tak. Nie są ogłupiani przez tak. scenariusz, absolutnie. Yy, widać tu to wielokrotnie. Widać niedowierzanie, strach, lęk szok też tak, bo tak. Tak emocje są bardzo coś fajne. czego nie rozumieją chyba najbardziej zapadła mi w pamięć akcja z e, wujkiem w samochodzie tak to było piękne bo tam jak bohater zaczyna mówić hmm. znajdując się naprawdę już w takiej sytuacji granicznej, tak. skrajnej, ekstremalnej pod ścianą hmm. To to, co on mówił, tak. to my moglibyśmy powtórzyć tak, też jako to, co tak, w nas tak. się rozgrywa w tym tak, momencie, tak, gdy tak, empatyzujemy tak. z nim. Gdy tam słyszymy, to nie kolega, Coś tam za jakieś mhm. bluzgi, czy taka panika już tak. to, to czuć, że ktoś właśnie tak powinien się zachowywać w tej sekwencji. No ale inni bohaterowie też, czy to na przykład ta scena z, z w tym lokalu, nie z tymi świetlówkami, z tą chłodnią i tak dalej, czy nasza dziewczynka. Tam na tym boisku, tak, czy jak to ująć. No i po kolei inni bohaterowie też się zachowują adekwatnie do wydarzeń, a to też gra bardzo dobrze z całą konstrukcją filmu. Bo mm. on w sumie my czujemy niepokój od początku, ale tak. przez dłuższy czas w sumie nie dzieje się nic strasznego, nie? Po prostu. No, widzimy, że rodzice skrywają pewną tajemnicę, bo to się tak zaczyna, nie? Potem Brandon powoli ukazuje swoje możliwości, jakby poznaje siebie, poznaje to, to swoje nowe oblicze i to wszystko eskaluje, ale tak płynnie, nie? Że rzeczywiście, jak gdyby każda kolejna akcja jest na trochę większą skalę albo. Nie chcę tutaj za dużo zdradzić, ale jest bardziej przerażająca. Przez tak. to w jaki sposób doczeka się. Następuje dochodzi. po prostu eskalacja, tak, bo on się uczy. E, tych swoich umiejętności. Ale on się tak. też zmienia, nie? On się zmienia, tak. Mm. Zmienia się jego percepcja, postrzeganie świata, tego otoczenia. co tak, się mówię, dzieje. Rezygnuje z tego, żeby w ogóle identyfikować ten świat, który mm. go otacza e, jako dom, tak. Tak, i e, potem poznajemy tę tajemnicę, dowiadujemy się, mm. co się z czego bierze. E, to też mnie się podobało, w sumie te wszystkie tak. rozwiązania fabularne, e, do samego końca tak naprawdę ja to jestem w stanie kupować i to też dobrze gra ze względu na stronę audiowizualną, która trzyma w miarę wysoki poziom. Mamy bardzo ładne kadry, tutaj wielokrotnie ta cała ich okolica nie? też jest pięknie pokazana, widzimy w ogóle tę wielką farmę z różnych kątów widzenia, o różnych porach dnia i nocy bo czasami też filmowcy idą na łatwiznę i na przykład odpuszczają sobie, nie? Gdzieś tam wieczór, tak. noc, coś, a tutaj nie. Widzimy jedno i drugie. Wszystko jest dobrze oświetlone. Wnętrze tej farmy jest pełne detali. Wypada właśnie też autentycznie. Wygląda na miejsce zamieszkane. Efekty specjalne. Jak oceniasz? Wszystkie... No wątki super zostały pokazane i te wszystkie śmierci CGI jest w ogóle na bardzo wysokim poziomie jak w takiej typowej hollywoodzkiej produkcji same też sposoby na mordowanie <śmiech> to można powiedzieć są niekonwencjonalne ale, ale pokazane no, z największą dbałością o szczegóły momentami do przesady na przykład, z takich, te kawałki świetlowe, oh, oh. które się wbijają w oczy, mm -hmm. e, to już było, ja bym przeżył bez tego, oh. gdyby tego nie było w tym filmie. A ta rozerwana szczęka też. No nie. ta rozerwana szczęka też. E, no, no, no to jest to bardzo obrazowe w ogóle wszystko. I zasługuje z jednej strony pochwałę, a z drugiej strony może nie przesadzajmy. Mm. <laughs> I e, dajmy, zostawmy sobie ten taki Kawałek zasłony, trochę nie do powiedzenia, ale nie musimy wszystkiego tak dosłownie pokazywać. No. Tak, bo mamy naprawdę, tak w cudzysłowie, mocne sekwencje. One nie są może, bo ten film nie ma jakiegoś gimnastycznego budżetu i to widać na stop na przykład, że niektóre efekty są trochę, mm -hmm. mm, bardziej opierają się na sztuczce Sztuczce. Uh na -huh. sztuczce. Na no. no, no sztuczce no się opierają. Niektóre efekty bardziej opierają się na sztuczce. to samo. Na no sztuczce. Ładny jestem. Sztućce na stół. Niektóre efekty bardziej opierają się na jakimś triku na sztuczce. Na sztuczce. No, sztućce. no Niektóre efekty bardziej opierają się na triku, a nie na wysokim budżecie i takim tam genialnym CGI, ale to wszystko gra. No i takie sceny trochę bardziej w gór wpadające wyglądają bardzo dobrze. Także autentycznie. Jeśli... Tak. No, łapaliśmy się za buzie, zakończymy i tak dalej. Była masa nieprzyjemnych rzeczy. I to samo ukazanie też Brandona, jego sypek mocy również wypada nieźle. Ta jego siła, prędkość czy wzrok, Aha. te efekty są out, no, do kupienia całkowicie, tak? tak? Też wspomnieliśmy o tych nawiązaniach do losów Supermana, one są tu obecne, ale mamy też nawiązania do filmów po prostu o jakichś tam no, Dzieciakach groźnych, do sieroty, do Omena, do mm -hmm. egzorcysty, Kerry, dziecka Rosemary, mm -hmm. The Bad i tak dalej. Pewne analogie są tutaj widoczne, przy czym dużo bardziej subtelne niż w małym myśleniu. To zupełnie tak. inna skala yy, yy, ze smakiem w przeciwieństwie do to... yy, no ale też smak. trochę mniej czytelne są, tak. nie? no i dobrze no bo yy, pięknem właśnie tych, tych takich odniesień analogii czy tych smaczków jest to żebyśmy my mogli sobie to sami odszukać no a nie yy, to że nam ktoś rzuca no, prosto w twarz no. dokładnie yy, Fajerwerki. no dobra tak fajerwerki słychać w tle Yy, ale powiedz mi jak na czerwiec pójść do pola jeszcze nie lipiec w zasadzie yy. tak, że <głos> tego w Stanach no. yy. powiedz mi ostatecznie jak oceniasz ten film jako horror, jako horror superhero jestem Czy... usatysfakcjonowany podoba mm. mi się ten pomysł chętnie zobaczyłbym więcej czujesz palce Jamesa Gana tutaj i w ogóle rodziny ganów? Czy ja wiem? No. Też mnie teraz zastrzelił tym pytaniem, co mam powiedzieć. Eee... No tak jak nie wiem Pobelko i nie wiem właśnie PG Połek na strażnikach, nie wiem, robalach, czy co jeszcze widziałeś? Nie no, to pod tym względem to ten film jest o wiele bardziej że tak powiem ugładzony nawet bym powiedział jakościowo jest dopieszczony i naprawdę zasługuje na to żeby go docenić, żeby go zobaczyć i, i mam nadzieję, że będzie jakaś kontynuacja tego może niekoniecznie tego konkretnego wątku ale że się pojawi więcej tego typu filmów, hmm. to może być początek nowego podgatunku tak, bo ta mieszanka horroru i superkiego, jest dobra, to rzeczywiście tak. tutaj gra jest to ciekawa alternatywa dla Losów Supermana po prostu. Bardzo przyjemnie mi się to oglądało pod tym kątem. Ale przede wszystkim jest to po prostu w miarę spójna, wciągająca, kameralna historia. Tak. Bo mimo tego, iż tutaj niby rozbijamy tę akcję na różne podsekwencje, to, to jest bardzo kameralna historia tutaj. Przede wszystkim e, chodzi o tę relację między dzieckiem a rodzicami, czy nawet między dzieckiem a matką, bo też jest troszkę spychany. E, może nie na dalszy plan, nie na drugi, ale jednak jest trochę mniej istotny. E, wszystko jest bardzo skondensowane też, no bo ten film trwanie całe 90 minut, e, jakbym chciał się trzepiać, jak mógłbym się przyczepić nie kilku detali, ale nic nie popsuło mi senast, w sensie nie było niczego, co by mnie jakoś wybijało, co by mi naprawdę przeszkadzało, więc odpuszczam sobie teraz trzepialstwo, po prostu polecam nadrobić, bo to kolejny nietypowy horror z 2019 roku, Obyrodziło po prostu. Tak jest i bardzo dobrze. No i właśnie scena po finale, na napisach, już, nie? ten mm -hmm. filmik z YouTube'a, mm -hmm. takiego jak gdyby miłośnika teorii spiskowych huh. czy coś, Mamy tam nawiązanie, nie chcę powiedzieć za wiele, tak, ale mhm. mamy nawiązanie do komiksowych losów Supermana w całym filmie, mhm. ale też, jeżeli tak można powiedzieć, jak gdyby zapowiedź możliwości stworzenia filmowego uniwersum superbohaterskiego takiego, nie wiem, DC Cinematic Universe mhm. tylko że właśnie z takimi postaciami horrorowymi. Powiedz mi, czy ty chciałbyś zobaczyć właśnie kolejne solowe filmy o jakichś superbohaterach, bohaterach, którzy są niebezpieczni? Oczywiście, że tak. Yy, a myślisz, że mógłby wypalić tutaj jakiś crossover na miarę właśnie Justice League czy Avengers? Znaczy wiadomo, no, może na skalę w sensie no, na mniejszą skalę, ale coś w tym stylu. Chętnie bym to zobaczył, natomiast wszystko zależy od tego, jakby to rozwiązali, bo problem z DC polega na tym, że DC podchodzi do swoich produkcji zbyt poważnie w większości przypadków i oni nie potrafią e, robić pewnych rzeczy z przymrużeniem oni oka i wszy, wszystko, jest, wszystko jest nadęte. Ja z e, uniwersum DC e, dobrze... E, oceniam i szanuję, że tak powiem tylko jeden tytuł, a mianowicie Doom Patrol, reszta... Ale to nie, on cię nie zalicza, bo do filmowego Univerz... Do filmu pewnie się nie tak. zalicza, ale to jest jedyne, co... co do... Do... Jedyne, co do... dobrze zrobili. Shazam był taki trochę jak dla mnie przynudny, natomiast to jest i tak o wiele wyższy poziom niż dotychczasowe Batmany z Benem Oflekiem, albo y, na denty Supermany z tym, jak mu tam, no. Wiedźminem. No, Byłem. z Wiedźminem właśnie. Kavilem. No. To na czasie nawet, jak mi się okazuje. Wiedziałem, że, no. Wiedziałem, że skądś nam te mordy. <grym> o Boże. E, nie ale wracając właśnie do e, Brightburn. E, myślisz, że istnieje taka szansa? Bo ja się zastanawiałem, czy to jest takie mrugnięcie do widzów na zasadzie Patrzcie, tutaj taki bohater z komiksów y, jako postać horrorowa, tutaj taka bohaterka z komiksów mm -hmm. po postać horrorowa, tutaj bohater z wcześniejszego filmu Jamesa Gana, z kolejnym mm -hmm. ruknięcie oka i się zastanawiam czy w ogóle im to przyszło do głowy, że może, mm. można by stworzyć kolejne filmy czy właśnie jakiegoś takiego dziwnego krosa, czy to jest tylko taki wiesz, wink-wink. No, Oby, oby to, to był początek czegoś nowego. Wszystko zależy od tego jak to się sprzeda. Im więcej ludzi podejrzewam to zobaczy, im więcej ludzi będzie o tym mówić, im więcej będzie wyświetleń na YouTubie z zakresu tematyki, która dotyczy tego, tej produkcji, tym większa szansa na to, że dostaniemy coś więcej. No, hmm. no dobra, to jak słyszycie, my polecamy Bibi. Tak, tak jest Bibi a powiem Ci co ciekawe Małe Zło zebrało 92% świeżości na pomidorkach, a Brightburn 57%. Nie wiem skąd ten pomysł, w ogóle to Rotten Tomatoes się ostatnio popsuło bardzo. Znaczy Syn Ciemności ma prawie 20 razy więcej recenzji i mi się wydaje, mm -hmm. że po prostu po Małe Zło sięgnęli ludzie, którzy byli zainteresowani właśnie taką komisję, no, no, jaką, luźną, może, Netflixową no, no. i może stąd się bierze po prostu tak wysoka ocena. Znaczy ja rozumiem, że jeżeli ktoś czegoś takiego potrzebuje no to w sumie to jest Taka właśnie lekko głupawa, przegięta, ale nieprzesadzona, nie nie wulgarna czy niska komedyjka. No to, jeżeli ktoś czegoś takiego oczekuje, to okej, okay, no wtedy dostaje to dokładnie, nie? bo to jest to w pigułce. Jak dla mnie to Little Evil to jest taki film, który można oglądać jednocześnie robiąc coś innego, bo no to, to specjalnie też, to to... nie trzeba przy, przywiązywać do tego uwagi. Natomiast czy on zasługuje na taką wysoką ocenę? No i koniecznie. Brightburn natomiast powinien mieć wyższą. Ja kiedyś mogłem z zamkniętymi oczami oglądać rzeczy według ocen z Rotten Tomatoes. Teraz już tak nie jest niestety. No dobra, czyli podsumowując, Brightburn serdecznie polecamy. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Tak znaczy, ja tak też nie wiem, bo na przykład James Gunn jest teraz zajęty, nie? No, bo tam ma sporo tych zleceń. Yy, ja tu, I tu jest. To musi być od razu. Poczekamy. Tak, ale jestem ciekaw, czy rzeczywiście o tego kiedyś powróci. W sumie jeżeli tak, no to chętnie sprawdzę. Tak? Ja nie jestem do końca przekonany, czy to ma yy, przyszłość. Jak nie film, to może jakiś fajny serial, No zobaczymy. Ale rzeczywiście, no ciekawe, co z tego wyjdzie. Hmm. Ale to odległa przyszłość. Tak jest. Czerwiec 2021 <głos> <głos> Tak. Yy, a my kończymy. Dzięki serdeczne za Dzięki rozmowę. również. Wam kochani oczywiście szczęśliwego Dnia Dziecka. Tak jest. I waszym dzieciom, jeżeli takie posiadacie również. I dzieciom waszych dzieci. I ich dzieciom. Tak. A poza tym tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień Last night, there was something in the hallway. I'm afraid it only gets darker. There's something wrong in this house. I don't think it's the house. sometimes when the door to the other side is open it's difficult to control what comes in Dear girl, no one survives this place we're gonna die here yes yes yes nagrywa się nagrywa się jest jest jest jest sobota czy chcesz pić? Jeszcze nie chcesz. Nie mam. Jest, jest, jest. Tutaj, w tej konkretnej produkcji. No już nie, nie tam. Tutaj... ADHD. Nie ja Cię tutaj zacznę na koniec coś dusić, mhm. czy nie wiem. Super. Cieszę się, że masz pomysł, jeżeli chodzi o duszenie mnie. Jezu. Przebyło to na koniec. Nie mogłeś od razu zmienić jej na mulcz? Człowieku, mieliśmy umowę. To, jesteś... Nie mogłeś od razu zmienić jej na mulcz? Człowieku! Mieliśmy umowę, tak? Zawsze chciałem mieć syna, ale to już przesada. Oddajecie do domu dziecka. A, który ty ty Wezwał mnie iść do szkoły w skleje polonistki. Podobno okazałeś je iść do diabła, tak? A chwilę potem oblała się ługiem, skoczyła z okna na ogrodze... Skoczyła z okna na drugim piętrze i nadziała się na ogrodzenie. Mógłbyś od razu zmienić się na ból. Tak, jesteś wkurzony, możesz to wystykulować też, nie wiem. Szymonie, musimy poważnie porozmawiać, no. Emocje, życie. Broadway. <grym> o tej porze <Boże>, roku. <grym> nie, poczekaj, dobrze. <grym> Trzeba to jakoś dynamicznie. Szymonie, musimy poważnie porozmawiać. Co robisz? Zostaw mnie! co, TAS Może być? A nie wezwą policji sąsiedzi? Nie. Co ty mi tam... Więcej rzeczy nie trwa. <śmiennie> było więcej takiego, wiesz, bubu-dubu. Przecież nie, nie to, nie to srypki rzeczywiście. Mogę rozkoczyć? <grydziwia> Będzie bardziej realistycznie, co robisz? Zostaw mnie! Nie, nie złap! <grydziwia> Ty już wyszło ciszej niż poprzednio. Muszę mniej przewrócić muszę zdać miejsca, i tak bardziej to na bok <śmianie> no, Boże, to może do, do, do O! No. Dziś! Szymon, może, może od. E, nie wiem. Oddajcie do domu dziecka. Bo to popływa dobrze wyszło. Przestań! Co robisz? Przestań, zostań! Teraz ładnie wziąłem. No teraz ładnie trzasnę. No. Teraz są siedzi dopiero dzwonią po policji. Szczerze to mieszkają tutaj sami socjopaci, w sensie tacy ludzie coś nawet dzień dobry nie powiedzą Ale jak wsiadasz wszel z nimi do windy To widzi nie patrzą Nie, to nie wybiorą swojego a dopóki nie wysiądziesz <śmiech> Autentycznie Więc wątpię, żeby ktoś tutaj wezwał pomoc, ja bym, ja bym cię tutaj Byś chwilił, nie wiem, krew by przesiąkała przez podłogę, to może wtedy Super No, fajne osiedle ja, To to mamy